Kamasznicy byli specjalistami od destrukcji psychicznej i dywersji moralnej, jak to naukowo określiła Magnificencja. Celowali w wykańczaniu nerwowym przeciwnika i w wytwarzaniu wokół niego niesprzyjającej atmosfery też byliśmy raczej przyjemnie zaskoczeni, gdy rano przybyliśmy do szkoły i stwierdziliśmy, że na razie ich aktywność wyglądała zupełnie niewinnie. Biegali po dziedzińcu szkolnym z sygnałówkami, trąbili, rozwijając długie flagi z bojowymi napisami i skandując dalej pompka, pompka dalej, bierz rakietę, puca nalej. A przy parkanie, pod wielkim kolorowym parasolem plażowym, urządzili totolotka i z notesami w ręku przyjmowali pieniężne zakłady na mecz z naszą klasą. Obok, na ogrodzeniu, wysoko rozwiesili transparent z irytującym napisem. Niechaj żyje siódma B, ona tort zwycięzców zje. Kiedy pan Pilecki chciał ich przepędzić, powiedzieli, że to tylko taka niewinna zabawa, że nie zabiorą dla siebie wygranych pieniędzy, lecz kupią za nie tort dla tej klasy, która wygra wielki tort w luksusowym sklepie Geberta. Oczywiście przy tym dawali wszystkim do zrozumienia, że zwycięży ich klasa, a koło nich kręcił się uśmiechnięty Pompkowski, podrzucając na rakietce piłeczkę, popisywał się żonglerką, niby niedbałą, a w rzeczywistości piekielnie precyzyjną. Tak spokojny, rozluźniony i pewny siebie, jakby wygraną, miał już w kieszeni. Wyglądało to jak wyzwanie dla Pucułki. Zapewne miało zachwiać ducha bojowego naszej klasy. No, nie będę ukrywał, trochę zachwiało. Rozdrażnieni chcieliśmy, by Pucułka włączył się w te popisy i też zademonstrował swoją sprawność. Niestety on nie tylko się nie włączył, ale w ogóle zaraz po pierwszej lekcji, jeszcze przed matmą, gdzieś się zapodział. I to było już niepokojące. Gdzie jest Hubert Pucułka? Wnosiliśmy właśnie stół pingpongowy do sali gimnastycznej, gdy wibrujący głos pani Olkuszowej przebił się przez szkolną wrzawę i dotarł do naszych uszu. Zdenerwowana nauczycielka zbiegła ze schodów i zmierzała prosto do nas. Mimo, że w sali było ze dwudziestu innych chłopaków, tylko we mnie i w syfona wbiła podejrzliwy wzrok. Jakbyśmy to my schowali gdzieś Pucułkę. – Nie mamy pojęcia, gdzie jest – odparł Syfon. – Widziałam, że byliście z nim. – Tak, ale jeszcze przed lekcją z panią dyrektor gdzieś się urwał, proszę pani. Nie było go na lekcji. – Skaranie boskie z nim. Tak prosiłam, żeby się nie oddalał, żeby był pod ręką. Miał mieć masaż, miał mieć zakropiony nos i oczy. Widzieliście, jaki miał czerwone – on mówi, że jest uczulony na pyłki, bąknął syfon. Niech pani się tak nie przejmuje. Na pyłki? Jak na pyłki, pomyślałem. Ha, ale na pewno był uczulony na matmę i magnificencję. A swoją drogą mógł się przestraszyć Pompkowskiego. Nie, nie, odpędziłem szybko tę haniebną myśl. To nie w jego stylu. Raczej zaszył się gdzieś w kącie i knuje. Dziwnie się zachowywał od rana. Rzucał kosę spojrzenia i uśmiechał się lisio. Na pewno knuje. Z podpuszczenia fanów. Słyszałem, jak paru fanatyków zastanawiało się, co zrobić, żeby pompkowskiemu piłeczka lepiła się do rakietki i żeby osłabić jego nadzwyczajną sprawność. Były rozważane straszne, kryminalne wręcz pomysły. Mrówki pod koszulę, szpilki z ogolonego kaktusa do spodenek, środki na przeczyszczenie przewodu pokarmowego, pompkowskiego, no i różne inne obrzydliwe sposoby. Podsuwano je kwapliwie i bezwstydnie pucułce. Może teraz pucułka toczy wewnętrzne zmagania? To znaczy uczciwa, lepsza część pucułki walczy z tą gorszą? A może... A może już tylko naradza się z fanatykami? Jaki sposób wybrać? Tak sobie medytowałem, a głośno powiedziałem, niech się pani nie boi. Puczułka zaraz się znajdzie. On wie, że klasa liczy na niego i nie zawiedzie zaufania. Nie jestem pewna, westchnęła Alkuszowa. W tej szkole nikt niczego nie traktuje poważnie. Każdy sobie bimba. Puczłka na pewno nie... – powiedział twardo syfon. – On jest inny. To chłopak na medal, bez zarzutu. Mucha nie siada. – Ale tam – przerwała wzburzona nauczycielka – nie znacie go. – Zrobiliście sobie z niego idola, a on jest taki sam jak wszyscy. Okropna banda rozlazłych, rozpuszczonych smarkaczy bez wychowania i moresu. – Boże, co ja tu robię między nimi? Po co mi to wszystko? – Niestety nie mogliśmy odpowiedzieć biednej kobiecie na to istotne pytanie, ale rozumieliśmy dobrze jej rozżalenie. Była nowa w naszej budzie, bardzo ambitna, angażowała się w te zawody jeszcze bardziej niż my, a występ Huberta Pucułki mógł być wydarzeniem, które przejdzie do kroniki szkolnej. Pierwszy raz chłopak z szóstej klasy miał realną szansę zostać mistrzem szkoły w tenisie stołowym. Do sali wkroczyła Magnificencja z miną bardziej marsową niż zwykle. Czy Hubert Pucułka się znalazł? zapytała zniecierpliwiona. Natychmiast muszę go mieć. Wciąż go szukamy, pani dyrektor. Telewizja już przyjechała. Chcą go zobaczyć? Zanosi się na skandal. W tym momencie uznaliśmy, że draka wisi w powietrzu i bezpiecznie jest dać nogę. Ale dyrektorka zatrzymała nas przytomnie. Hej, wy, zaraz. Jeśli się nie mylę, wybrano was do Komitetu Olimpijskiego. Nie rozumiem zresztą z jakiej racji. Czy pan Pilecki nie zlecił wam pilnowania pucułki? Chyba mieliście nie spuszczać go z oka. Tak, ale to chłopiec z talentem, ale nieobliczalny. Już podczas eliminacji zrobił nam numer. Obiadł się czymś po i dostał fatalnej czkawki. Trzeba było opóźnić rozgrywki. Boję się... Że też tym razem, chyba że urwała i wbiła w syfona badawczy wzrok. Tak, to możliwe. Ty, pokiełbas, miewałeś przecież pomysły, a Pucułka był twoim agentem. Co mu zrobiłeś? Na pewno go nie schowałem, pani dyrektor, a w agentów już się nie bawimy. Macie go zaraz odszukać i przyprowadzić do mnie, wycedziła. Będziecie za to osobiście odpowiedzialni. Jesteśmy już przed panem Pileckim i jęknąłem. Teraz jeszcze będziecie przede mną. To dla nas duży awans i zaszczyt, powiedział Syfon. Magnificencja ściągnęła brwi. Już was tu nie ma. Kiedy ten stół, zostawcie stół i do roboty. Podobno lubicie bawić się w detektywów. No to macie okazję do popisu. Zdenerwowani wybiegliśmy z sali. W drzwiach omal nie zderzyliśmy się z panem Pileckim. Miał dość błędne spojrzenie, okulary zjechały mu na czubek nosa. – Co z pucułką? – zatrzymał nas. – Natychmiast dajcie mi pucułkę. – To niemożliwe – bąknął syfon. – Jak to? Mieliście go pilnować? – podniósł głos Pilecki. – Byliście odpowiedzialni. – Zabrali go – zełgał syfon. – Kto? – Ci z telewizji. Za bardzo się pośpieszyli, rzekł Pilecki. Jeszcze nie wiadomo, czy pucułka wystąpi. Komisja chce go obejrzeć w trybie pilnym. Jaka komisja? Komisja Sędziowska Zawodów z panią doktor Kwilman. Podobno ma jakąś wysypkę. Pani Kwilman? Nie zawracaj głowy. Chodzi o pucułkę. Przypilnujcie, żeby się zaraz stawił. Czynię was za to odpowiedzialnymi... To miłe słówko wciąż nam dźwięczy w uchu. Czyżby stało się przebojem dnia? Bez dowcipów. Pamiętajcie, musi stanąć przed komisją, inaczej nie dopuszczą go do rozgrywek. Jedna podła rozgrywka już się zaczęła, mruknął syfon, gdy rozstaliśmy się z panem Pileckim. Myślisz, że ta wysypka to zagranie kamaszników. Chcą wyeliminować pucułkę. Zrozumieliśmy... Że to nie przelewki, i wystraszeni zabraliśmy się energicznie do szukania płucułki, rozpytując kogo się tylko dało. Ktoś widział go jak szedł na górę, podobno miał wybrać sobie koszulkę reprezentacyjną z tych, co się suszyły na strychu. Pognaliśmy więc na górę. Po drodze, na schodach natknęliśmy się na paru kamaszników. Nieśli materace, składane krzesła, dywan zwinięty w rulon i dwie trzepaczki. Gdzie tak pędzicie? zapytali nas. Po pucułkę, na strych. Już go tam nie ma, roześmiali się. Nie uwierzyliśmy im i pognaliśmy dalej. Niestety mieli rację, pucułki istotnie tam nie było. Wściekli zbiegliśmy na dół, tu znów ktoś nam powiedział, że widział Huberta jak wchodził do modelarni na trzecim piętrze, ale uznaliśmy, że nie wygraliśmy nóg na loterii. Nasza szkoła mieści się w starym, czteropiętrowym budynku i ma windy, ale wolno nimi jeździć tylko nauczycielom i niepełnosprawnym, no, takim jak Dudek. Obszukanie całej naszej budy to ponad siły dwóch ludzi i dobiegania biegania po piętrach postanowiliśmy włączyć kogo tylko się dało. Znalazło się około dwudziestu ochotników, przeważnie łebków, z klas niższych. Z zapałem przystąpili do akcji i rozbiegli się po całym gmachu, ale rezultaty okazały się nader mizerne. Po kwadransie poszukiwań tylko jeden ślad uznaliśmy za godzien uwagi Smurf na trawniku za szkołą znalazł czerwony pisak ze złotym nadrukiem Pampers Bez wątpienia, był to flamaster puczułki. Miał nim składać autografy po zwycięskim meczu Lecz co robił w tym miejscu? Ja wiem co robił, usłyszeliśmy koguci, szyderczy głos za naszymi plecami